Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 59 Kręcąc się po obszernej płaszczyźnie między krzakami łoziny i wierzby przybyliśmy nad brzeg Sury wpadającej wąskim gardłem do Wołgi. Na przeciwnym wysokim jej brzegu wspaniale przedstawia się oku Małe miasteczko Bazylii, Surski, Wasil, położone na przylądku utworzonym przez Wołgę i Surę, odległe o trzy mile od Czugunów. Zmącona i biała woda Sury zdyma się i pieni pod silnym wiatrem i fale jej rozpryskują się o prom, na którym przeprawiamy się do miasta. Żołnierze odsuwają i kolbami odtrącają aresztantów od krawędzi promu, kierowani roztropnem przewidywaniem, iż którykolwiek z potępieńców mógłby rzucić się w wodę, szukając spokoju i swobody w jej falach, których na ziemi nie mógł znaleźć. Z brzegu pieliśmy się po wysokiej górze przez liche miasteczko, ozdobione jedną cerkwią, Mające do dwóch tysięcy mieszkańców Do etapowego więzienia Stojącego na znacznej pochyłości W niem zamknięci odbywamy dniówkę Z okien etapu rozciela się obszerny i piękny widok Szerokiej wołgi i wąskiej, lecz bystrej sury Sura jest jedną z piękniejszych I znaczniejszych rzek wpadających z prawego brzegu do Wołgi. Źródła jej znajdują się w saratowskiej guberni. Przebywa przez Gubernię pędzeńską, a stolica tej guberni nad jej brzegiem się wznosi. Dalej płynie przez Gubernię symbirską. W niej dwa miasta Korsuni i Ałatyr stoją nad Surą. W kazańskiej guberni nad Surą położony jest kurmysz i Jadryń. Na małej przestrzeni przeżyna niżegorocką gubernią i pod Bazylim łączy się z Wołgą. bazylii założony został w 1523 roku przez wojska wielkiego moskiewskiego kniazia Bazylego Iwanowicza, wysłane pod dowództwem cara tatarskiego Szicha Aleja, zdrajcy własnej ojczyzny i kniazia Borysa Gorbatego na plądrowanie kazańskiego państwa. Wojska moskiewskie spustoszyły kazańszczyznę ogniem i mieczem i na samej jej granicy przy ujściu Sury na cudzej ziemi założyły miasto i twierdzę, którą od imienia panującego nazwali Wasil Surski. Mając nad surą punkt oparcia się, Moskale coraz śmiele i częściej napadali na sąsiednie państwo. Następnego roku, 1524, jak szarańcza znowuż splądrowali Kazańszczyznę, a car tatarski zmuszonym był zawrzeć z wielkim cięciem moskiewskim rozejm na pięć lat. W XVI wieku Sura była granicą państwa moskiewskiego, a dzisiaj trzysta lat zaledwo upłynęło. Granica ta przeniosła się aż na brzegi Oceanu Wielkiego, to jest o 1500 mil od Sury. Dzisiaj u Moskali jest święto przemienienia pańskiego, spasa i uroczystość święcenia jabłek w cerkwiach. Do przemienienia 18 września Moskale jabłek nie jedzą, uważając je za szkodliwe dla zdrowia, a dopiero są w powszechnym użyciu po dzisiejszym dniu, gdy je Zbawiciel, jak mówią, przemieni na zdrowe i posilne. Do Świętego Jana Chrzciciela Podobnie jak u nas w Polsce, gmin w Moskwie nie używa rzecznej kąpieli i utrzymuje, iż woda napełniona jest rozmaitym gadem i szkodliwym robactwem. Dopiero gdy święty Jan wodę ochrzci, pozbawia się nieczystego robactwa i chrześcijanin bez szkody dla zdrowia i duszy kąpać się może. Mieszczanie bazylscy nie zapomnieli o aresztantach w więzieniu i jako w uroczystość jabłek naznosili mnóstwo owoców i szańków. Jest to pszenny placek posypany kaszą, serem lub jagodami. Drzwi prawie się nie zamykały, bo co chwila nowa miłosierna osoba wchodziła z jałmużną, nie przeszkodziło to jednak aresztantom Grać w karty pod tapczanami I kłócić się o podział jałmużny Po obiedzie poszliśmy do łaźni Za którą z pieniędzy jałmużny Starosta zapłacił oficerowi kilka rubli Spłukałem z siebie kurz I pozbywszy się robactwa Którego w takim tłumie i w drodze niepodobna uniknąć z odświeżonym ciałem i umysłem siadłem w oknie i przypatrywałem się przez resztę dnia okolicy, odwracając się z niechęcią od brudów i brzydoty aresztanckiego życia. Widziałem tutaj pierwszy raz Czeremisów, lud dla mnie nowy i Europie mało znany. Śledziłem każde ich poruszenie, każdy rzut głowy, skinienie ręką i z ruchów i mimiki usiłowałem odgadnąć ich charakter. Niewiele odgadłem, lecz widząc ich wśród moskali nieśmiałych, z potulną postawą, jakby spłoszonych, wniosłem, iż im niedobrze wśród obcych ludzi i że nie radzi opuszczają swoje chaty w lasach i jarach położone. Przelękli i posmutnieli, jakby przeczuwali, że już wybiła ostatnia godzina ich swobodnego obyczaju. Lecz na pewno, nie wiedząc, co ich czeka, jaka przyszłość przed nimi roztwiera się, drżą i stąpają nieśmiało, tulą się w rodzinnych siołach, trzymając się słabą ręką, spruchniałego i bezzielonej korony drzewa ojczystego obyczaju i języka Tak myślałem, patrząc z krat brudnego więzienia na Czeremisów Przeszli, opuścili miasto i lepiej, że ich nie widzę Bo przykro jest patrzeć na lud, który za życia swego wzbudza już elegijne uczucia Zwróćmy wzrok swój na okolice i przyjrzyjmy się płaskim wzgórzom i ogromnej płaszczyźnie nadwołżańskiej. Natura pod jakimkolwiek stopniem geograficznym chociażby karmiła narody będące strachem i groźbą ludzkości zawsze i wszędzie ma dla serca zbolałego, i złamanej fantazji Skarby siejące Spokój i otulenie Niebo ołowiane Przetkane błękitnym Światłem nakrywa Ten kątek ziemi Jakby olbrzymią płachtą Smutku Słońce nie sieje wesołych promieni Lecz maluje wszystkie Kształty i punkta Okolicy zimnym Sinym kolorem Puszczam wzrok Przestrzeń firmanentu I zapominam cierpień moich Puszczam go z tęsknego serca Jak strzałę Z napiętego łuku Wznosi się Buja po ciemnej przestrzeni Lecz oto łza Błyszczy na nim Strzymuje lot jego Na wysokości I ściąga do ziemi Pada I widzę rodzinne strony Okiem ducha przebiłem ścieśnione kolumny powietrza i przeniosłem się do Polski. Jestem w Polsce i ze szczytu kopca Kościuszki przyglądam się krainie, która wolność niegdyś pielęgnowała. Oddycham wonią rodzinnych kwiatów i wszystkimi organami mojej duszy wciągam w siebie żywotność ojczyzny. Wtem Jakiś ciekawy, chcąc spojrzeć na miasto, oparł się o moje plecy i pozbawił mnie cudownej i czystej rozkoszy. Czuję już i widzę, że jestem w więzieniu i słyszę kłótnie o karty, rozmowy o kochankach i tyranach. Służyłem w gwardii w Petersburgu mówił jeden, i znałem dobrze owego kapitana Szlegla, o którym mówisz. Żył on szumnie i wspaniale. Trzymał przy sobie do posług kilku poddanych, którym nic prócz jadła i odzienia nie dawał, a męczył ich codziennie swoimi kaprysami. Za byle co łajał, bił ich i w rozmaity sposób tyranizował. Postępowanie takie przyprowadziło sługi jego do ostateczności i pewnego razu, gdy jak zapamiętały i wściekły człowiek krzyczał na nich w kuchni, policzkował i bił jednemu wybił zęby, drugiemu stłukł nos i rzucił się na trzeciego, ten uprzedził pana, porwał go w pas i jak piłkę rzucił na podłogę. Inni mu pomogli Zwlekli z pana suknię i wymierzyli mu czterysta łus, które zawsze były na podorędziu dla często wymierzanej sługom chłosty. Słudzy obawiając się zemsty oćwiczonego pana wymogli na nim przysięgę, przez którą obiecał cały ten wypadek pokryć milczeniem, nie mścić się i nie skarżyć za figla, który mu spłatali. Ale cóż to jest pańska przysięga i obietnica? Głupstwo, kłamstwo i nigdy jej wierzyć nie potrzeba. Miesiąc nie upłynął, a kapitan wszystkich oddał do sądu i biedacy okrutnie zostali ukarani za swój figiel. Po tysiąc i po dwa tysiące pałek otrzymali, lecz podobno jako obity otrzymał dymisję. Wysłuchałem całego opowiadania i znowuż zwróciłem wzrok za kraty. Wołga jak potężna pani toczy się nadęta w szerokim łożysku. Na jej falach unosi się kilka statków pod żaglem. Suwają się łodzie i parowiec wyrzuca kłęby dymu z czarnego komina. Płaszczyzna lewego brzegu okryta jest smutnym borem i piaszczystemi wydmami Im bliżej brzegu Tem spłazy piasku Są szersze i bielsze A drobne krzaki i łozy Czernią się jak plamy Na strzażałej sukni Prawy brzeg jest wyższy Pagórki ciągną się nad nim W długiej linii Ściany ich załamują się Fałdują i sypują Czerwoną glinę i żółte piaski w nurt rzeki. Fizjonomia widoku jest w ogóle ponura, lecz wielkość rzeki i borów nadaje mu wyraz poważnej potęgi. Inny jest widok sury, kręcąc się pod piaszczystymi urwiskami i po zielonym, a szerokiem błoniu, pędzi jak młodzieniec ze zmieszanym uczuciem w objęcia wszechwładnej pani Wyraz Nadsłużańskich widoków Weselszy jest od widoków Wołgi Słońce zniża się I spuszcza coraz bardziej Ku horyzontowi Tarcza jego jak jasne oblicze Puszcza na ziemię Promienie życia Obłoki ubarwiły się A rąbki chmur Niby lamą złocistą Obszyte gromadzą się Rozchodzą, płyną jak widma noc zwiastujące. Słońce znikło, dekoracja nieba przemieniła się, obłoki szczerwieniały, jakby zebrały w siebie wszystką krew za wolność przelaną i groźnie zawisły nad tą ziemią, która wolność narodu zadławiła i pożarła. Okalają cały horyzont A zmrok Zakrywa łagodne kontury Okolicy Barwa obłoków blednieje Brudzi się I przeszedłszy kilka jeszcze odmian Żółknie jak fałsz Czerni się jak śmierć I nic więcej nie widać Jedna gwiazdeczka Co miga wśród chmur Za słabe ma światło ażeby mogła rozproszyć ciemność ziemi. Aresztanci legli już na swoich posłaniach, ja zasnąć nie mogę, bo fantazja moja rozchulała się i odpędza morfeusza. Siedzimy więc i przypatrujemy się nocy, wszak i ona ma swoje piękności, a ciemność jest symbolem nicestwa i śmierci. Gdy firmament zaiskrzy się i sen sprowadzi zupełną ciszę, to może duch mój pogrąży się w kontemplacją i sprowadzi nowe rozkosze dla niewolnika? Ale czyż mogę myśleć o rozkoszach? Wszakże nade wszystko rozkosz ducha jest niewolnikowi zabronioną. Krzyczą już na mnie i rozkazują, ażebym okno zamykał, a nauczony w kajdanach posłuszeństwa okno natychmiast zamknąłem, wiedząc, że mogę być pięścią przekonany o tej zasadzie despotów, że posłuszeństwo i niewola jest normalnym stanem człowieka i szczęściem. Społeczeństwa Dla niepoprawnego radia.pl Czytała Katarzyna